Jak to ujęła Maria Bogucka, zgon Zygmunta Augusta oznacza właściwie likwidację centralnej władzy w państwie, a dynastię Jagiellonów reprezentowała 49-letnia, schorowana i nieco zdziwaczała stara panna, bezradna i przerażona biegiem wypadków. Nasuwające się problemy początkowo zupełnie przerastały nieśmiałą i zalęknioną infantkę, dotąd zdecydowanie odsuwano od jakiejkolwiek działalności publicznej i całkowicie pozbawiono wyrobionych doradców. Szczerze też pisała do Zofii w sierpniu 1572 roku. Ja ani rozumu nie mam w tym od Pana Boga utrapieniu, ani nie mam się nikomu zwierzyć. Jako żywo na żadną królewnę nie przyszły tak wielkie rzeczy jak na mnie. Prawdzie z czasem Anna zaczęła wchodzić w swą nową rolę i coraz mocniej upominała się o przysługujące jej prawa. Niemniej na razie była zupełnie zagubiona. W początkowym okresie zdobyła się tylko na nieśmiałe próby zabezpieczenia kosztowności brata, a przede wszystkim zorganizowania opieki nad jego zwłokami. Jednak nawet te najprostsze sprawy wyglądały bardzo niepomyślnie, gdyż dworzanie rozkradali pozostawione przez króla w tykocinie skarby, a jego ciałem w powstałym chaosie nikt się nie interesował, uniemożliwiając jedynie działanie innych w obawie, że ci drudzy coś na tym zyskają. Również los samej infantki był zupełnie niejasny. Na razie bojąc się jakiejkolwiek jej aktywności, kazano Annie natychmiast opuścić Warszawę. W związku z tym królewna już 22 lipca, więc w dwa tygodnie po śmierci brata, znalazła się w Piasecznie. Stamtąd udała się do Łomży, a później, lękając się zarazy, uciekła do Płocka. Tam poznała i polubiła wybijającego się właśnie jezuitę ojca Piotra Skargę, przysłanego przez władze zgromadzenia, żeby ją pocieszyć. W charakterze opiekuna Jagielonki wyznaczono biskupa Chełmskiego, który stale z infantką przebywał. Zabroniono jej prowadzić jakąkolwiek korespondencję bez zgody senatu. Pisała też pewnego razu do Zofii. Ze strachem to piszę bardzo prędko, aby mnie nikt nie widział. A kiedy indziej donosiła siostrze, co czynię, z kim mówię, co piszę, do kogo chcą, o wszystkim wiedzieć, komu odpisać mam, to mi rozkazują, jako chcą. Niemniej w grudniu biskup kujawski Stanisław Karnkowski strofował królewnę — Już widzimy, że wasza królewska mość coś czynisz bez woli naszej. Besztana z nadzieją oczekiwała, że wkrótce przyjedzie do Polski księżna Brunszwicka, która lepiej poradzi sobie ze wszystkimi problemami. Cierpiała też niedostatek, a po wielu latach na jej pogrzebie skarga powiedział, że miała w tym okresie tylko jeden srebrny kubek nazwany z tego względu sierotką. Zimą pozwoliła sobie jednak, bez uzgodnienia z opiekunami, na powrót do Warszawy. Niemniej nie przebywała tam długo, gdyż z powodu zbliżającego się Sejmu konwokacyjnego znów kazano jej wyjechać, w związku z czym ponownie osiadła w Piasecznie. Było tam chłodno i, jak pisała do siostry, w komorze woda zamarzała. Zdobyła się więc na odwagę i w przeddzień zamknięcia konwokacji wróciła na Zamek Warszawski. Stamtąd z triumfem donosiła Zofii, że senatorowie zlękli się, ujrzawszy mnie. Rzeczywiście obie izby przyszły powitać Kulewnę, która w parę dni później, już po zakończeniu obrad Sejmu, zaprosiła kilku dostojników na obiad. Goście podpili sobie jeden z nich, wojewoda sandomierski Piotr Zborowski, zaczął oskarżać gospodynie, że zamierza ich otruć. Incydent ten nie pociągnął jednak za sobą dalszych następstw, bo z powodu nadużycia alkoholu trzeba było po zakończeniu uczty wszystkich zaproszonych, łącznie z biskupami, wynosić z komnaty w związku z czym nikt nie pamiętał o niemiłym wydarzeniu poczuwszy się pewniej kulewna powoli rozpoczęła działalność publiczną przede wszystkim uważała za swój obowiązek zaopiekować się zwłokami brata, których jej nie pozwolono odwiedzać pisała z oburzeniem, że zostały one w knyszynie do sklepu piwnicy włożone bez żadnej ceremonii jednak już 18 grudnia donosiła z dumą Zofii, że wysłała tam pana Żabińskiego oraz szereg dworzan i kapelanów brata z wielką poważnością jako przystało takiemu królowi. Przy wturze salw armatnich i biciu dzwonów trumnę przeniesiono wówczas do największej komnaty. Tam śpiewają jako o sławnej pamięci jego królewskiej mości ojca naszego. Rozpoczęła też wstępne przygotowania do pogrzebu. Co zgodnie z przyjętymi zwyczajami miało nastąpić znacznie później, dopiero po wybraniu nowego monarchy, podczas Sejmu Koronacyjnego, który zawsze odbywał się w Krakowie. Jednocześnie infantka wspólnie z siostrami zaczęła się domagać spadku po bracie. Senatorowie jednak wzbraniali się im go wydać, pragnąc wbrew woli zmarłego przejąć całe jego skarby na własność Rzeczypospolitej. W związku z tym Anna już w lipcu wysłała prymasowi Dołowicza, u którego przebywała grupa dostojników, odpis zdeponowanego u niej testamentu Zygmunda Augusta, a poznanemu niedawno skardze kazała przetłumaczyć go na polski. Zwróciła się też z prośbą do starosty żmudzkiego Jana Chodkiewicza, aby bronił interesów królewien w Wielkim Księstwie, bo doszły ją wieści, że magnaci zajmują tam niektóre zamki, na przykład Grodno, niegdyś wykupione przez Bonę, nieboszczkę, jak ją w listach określała. Zjazd w Kaskach, październik 1572 roku, na który przysłała też poselstwo księżna Brunswicka, nie zwrócił siostrom majątków rodzinnych, choć wyznaczył Annie na utrzymanie zaopatrzenie ze skarbu pospolitego, które musiało być niewystarczające, skoro zapożyczyła się u Zofii. Nie mogła też odzyskać dóbr pozostawionych w Tykocinie, a udało się jej jedynie opieczętować te skarby i klucze zabrać do siebie. W czasie Sejmu Konwokacyjnego chciano część kosztowności Jagiellońskich podjąć na obronę Rzeczypospolitej, do czego jednak nie doszło. Jednocześnie infantka rozpoczęła walkę o włoskie posiadłości matki. W tym celu podtrzymywała przyjazne stosunki z Hozjuszem, który wówczas bawił w Rzymie i wysłała do Neapolu swego sekretarza Patrycego Nideckiego. W akcji tej bardzo wspierał szwagierkę Jan III Waza, z którym jako władcą Szwecji więcej się w Madrycie liczono. Infantka posłała mu w prezencie norymberską zbroję paradną Zygmunta Augusta na konia i jeźdźca pokrytą złoconą dekoracją renesansową. Królewna powoli wciągała się też w rozgrywki o koronę, co jednak robiła bardzo niezręcznie i ściągnęło to na nią masę przykrości. Miała wrogów w Radziwiłach, Zborowskich, Firlejach, w Prymasie Uchańskim i w Biskupie Krakowskim-Krasińskim. Natomiast cieszyła się dużą popularnością wśród drobnej szlachty mazowieckiej. Najpierw wzięła udział w niemających żadnych szans powodzenia projektach unieważnienia Unii Lubelskiej, w wyniku czego Litwa ponownie stałaby się dziedziczną w rodzinie Jagiellonów i odzyskała Bracławszczyznę i Kijowszczyznę. Później w początkach września, pomimo zakazu, przyjęła posła cesarza Maksymiliana, który złożył jej kondolencje z powodu śmierci brata i prosił o poparcie starań arcyksięcia Ernesta o koronę polską. Projektom tym była przychylna królewna Zofia i całe otoczenie infantki. Senatorzy ustami biskupa Karnkowskiego czynili jej z tego powodu gwałtowne wyrzuty. Nie będziesz nam, wasza królewska mość, obierać pana. Przestraszona królewna bała się więc ponownie przyjąć posła, choć ten obiecywał w imieniu cesarza, że młodziutki Ernest poślubi podstarzałą Jagielonkę. 15 października przekroczył granicę Polski Jean de Montluc, biskup Walencji, wysłannik innego kandydata do tronu, Henrika d'Anjou, młodszego brata króla Francji, Karola IX. Poseł ten był też upoważniony do starań o rękę Anny dla swego mocodawcy, gdyby to okazało się koniecznym warunkiem otrzymania korony. Sama zainteresowana pisała wówczas do siostry, że nie umie opowiedzieć się za żadną z tych kandydatur. Skarżyła się jednak, że przy okazji tych ofert publicznie omawiano jej wiek oraz toczono dyskusję, czy może jeszcze zostać matką. W czasie Sejmu konwokacyjnego infantka nie podejmowała żadnej działalności politycznej, a jedynie poparła projekt umorzenia śledztwa w sprawie nadużyć popełnionych w ostatnich latach panowania Zygmunta Augusta przez jego otoczenie, w tym także przez Giżankę. Wyraziła się w tym dobroduszność Anny, ale może też chęć nie nadawania rozgłosu mało chwalebnym wydarzeniom. Konwokacja określiła sposób i miejsce przyszłej elekcji, a dla królewny było ważne, że umożliwiła ona udział w głosowaniu tłumom życzliwej jagielące Szlachty Mazowieckiej. Po konwokacji infantka zaczęła bardzo energicznie wzywać Zofię do przyjazdu do kraju. — Jeżeli wasza książęca mość nie będzie, wszystkie skarby wezmą, bo ja sama nie pomogę temu. Jednak księżna Brąszwicka zachorowała i nie mogła przybyć. Tymczasem sytuacja młodszej siostry poprawiła się, gdyż popularność jej zaczęła rosnąć. Wrodzy magnaci nie odważyli się ponownie usunąć jej z Warszawy, a coraz powszechniej mówiono, że warunkiem otrzymania korony będzie małżeństwo elekta z Anną. 18 kwietnia biskup Walencji podpisał w imieniu księcia Dążu zobowiązanie poślubienia Agielonki zaraz po wyborze swego mocodawcy na króla. Królewna przyjęła portret Henryka, który się tak jej spodobał, że zerwała z neutralną postawą i wyraźnie zaczęła sprzyjać Francuzowi. Natomiast nie chciała zatrzymać pokazanej jej nieco później podobizny arcyksięcia. Nie popierała także starań swojego szwagra o koronę, choć poseł Jana III Andrzej Lorich specjalnie przybył w tym celu do Warszawy. Elekcja przebiegała burzliwie, ale Francuz od początku miał przewagę nad innymi kandydatami. Rozchodziły się pogłoski, że infantka tylko jego gotowa jest poślubić. 11 maja 1573 roku Henryk został wybrany na króla Polski. Od tego momentu przestał on używać francuskiego tytułu księcia d'Anjou, a w Polsce stał się znany jako walezy. Następnie ustalono pakta konwenta i wówczas kolebny spotkał okropny zawód. W pierwszej redakcji jednym z warunków otrzymania tronu był ślub nowego monarchy z jagielonką. Później jednak, 15 maja, punkt ten opuszczono. W podzięce za to Mon Luc w imieniu swego mocodawcy zobowiązał się na koszt Francji wystawić flotę dla Rzeczypospolitej. Problem małżeństwa stał się więc sprawą dobrej woli Walezego. Na wieść o tym infantka rozchorowała się ze zmartwienia, a procesarski Czarnkowski czynił jej gniewne wymówki, że nie poparła Habsburga. W dodatku upominała ją także sprzyjająca Ernestowi Zofia, Bezlitośnie zapewniając, że arcyksiąże na pewno by się z nią ożenił. A, iż to tak nie poszło, nie mogę się temu nadziwić. Należało się więc starać, żeby nowy monarcha dobrowolnie poślubił pod pannę. Obiecywał w tym swą pomoc prymas. Dlatego infantka zgodziła się wydać ze skarbów tykocińskich korony i srebro poselstwu wysłanemu do Francji, a w kraju niezbędne do rozpoczynających się przygotowań do koronacji. Ponieważ prawa do tych klejnotów miały również pozostałe siostry, to Zofia była oburzona tą jednostronną decyzją. Anna tłumaczyła się, że postawiono ją przed wyborem albo dozwól, albo weźmiemy i zapewniała, że wydane kosztowności zostaną zaliczone jako jej część, a działy sióstr pozostaną niezmienione. W rezultacie wysłane poselstwo miało domagać się mariażu wymarzonego przez samotną kobietę. Jagielonka początkowo była pełna nadziei, a na swych sukniach wyszywała lilie francuskie. Liczyła, że młodego króla zwabi jej ogromny majątek i chęć spowinowacenia się z wcześniej panującą na Wawelu i Wilnie dynastią, dzięki czemu łatwiej zapuści w obcym kraju korzenie. Jednak na szczęście nie była tego zupełnie pewna, o czym pisała Zofii 24 sierpnia. Rzeczywiście w zakończonych w Paryżu 9 września 1573 roku negocjacjach poselstwa polskiego z elektem Sprawa małżeństwa z Anną została odłożona do przyjazdu Henryka do Polski. Na razie król przyrzekł tylko nie żenić się bez zgody Senatu. Ponieważ wieści z Francji szły powoli, to jeszcze 13 października infantka otrzymała z Paryża optymistyczne wiadomości w sprawie swego pójścia. Sam Walezy wobec siostry poprzednika zachowywał się uprzejmie i w listopadzie jego poseł złożył w Warszawie Jagielonce wyrazy szacunku swego mocodawcy oraz jego matki i brata. Wysłannika tego Anna przyjęła ubrana w szaty żałobne. Podobnie odziany był też jej frau Cymer. We wrześniu zwłoki Zygmunta Augusta zostały sprowadzone z Tykocina do Warszawy. Na ich spotkanie wyszła królewna na czele duchowieństwa i procesji ciągnących z kościołów. Obecni też byli wszyscy bawiący w mieście dostojnicy. Trubne złożono tymczasem w kolegiacie św. Jana i tam odbyły się uroczyste egzekwia. 30 stycznia 1574 roku kondukt pogrzebowy wyruszył w dalszą drogę do Krakowa. Trwała ona 11 dni. Z włóką towarzyszyła infantka, natomiast senatorów było bardzo niewielu, bo większość witała Walezego, który 27 stycznia przybył do Poznania. Wszyscy jadą przeciwko temu panu obranemu, a tego porzucili, donosiła Anna z goryczą siostrze. Na Wawelu ceremonie pogrzebowe rozpoczęły się 10 lutego 1574 roku według ułożonego po zgonie Zygmunta Starego Porządku. Pierwszego dnia o 14 zaczęły się zbierać poczty nielicznych magnatów i tłumne procesje z kościołów. W pochodzie najpierw kroczyli żacy, a po nich kolejno zakonnicy, księża świeccy, doktorzy uniwersytetu, opaci, biskupi i rzędy ubogich. Dalej wieziono trumnę ozdobioną alegoriami duszy nieśmiertelnej, za którą postępowała królewna prowadzona przez posłów cesarskiego i francuskiego. Następnie szedł frau Cymer i rada miejska. W katedrze odbyła się przejmująca scena, gdy krajczy koronny Jerzy Mniszech, przebrany w zbroję zmarłego króla, najpierw wjechał wierzchem do świątyni, a później zapadł się z koniem pod ziemię. Zwłoki ostatniego Jagielona spoczęły w kaplicy Zygmuntowskiej. Po raz pierwszy w życiu Anna była centralną postacią tej miary uroczystości. W Krakowie zamieszkała nie na Wawelu, lecz w skromnej kamienicy na Rynku. 18 lutego nocą wjechał do stolicy Henryk Walezy. Witały go łuki triumfalne, epigramy Jana Kochanowskiego, iluminacja domów i salwy z działu. Król udał się najpierw do katedry ucałować relikwie świętego Stanisława, a później złożył krótką wizytę infantce. Wiadomo, że rozmawiali po włosku i że przekazał jej wyrazy szacunku Katarzyny Medici i Karola IX. 21 lutego 1574 roku odbyła się koronacja, na której Jagielonka była naturalnie obecna. Rozpoczęły się męczące oczekiwania na oświadczyny nowego monarchy, młodszego od ewentualnej narzeczonej o lat 28. Katarzyna Medici doradzała Henrykowi ten mariaż. Jednak król zakochany w księżnej Kliwijskiej był planom matki zdecydowanie przeciwny. Niemniej początkowo dość często składał infantce wizyty trwające przeciętnie około 15 minut. Razem też gościli na weselu Andrzeja Zborowskiego, w czasie którego Anna piła zdrowie monarchy, a on uścisnął jej rękę. W marcu pod pretekstem choroby Walezy przerwał te kontakty. Infantka prosiła wówczas o pośrednictwo nuncjusza. Ale ten odmówił poparcia wyczekiwanego przez królewne mariażu, bo brak tu dwóch rzeczy, które są celem świętego sakramentu, a mianowicie nadziei potomstwa i hamulca przeciwko grzechowi. Na dodatek rozchodziły się pogłoski, że Henryk stara się o rękę królewny szwedzkiej Elżbiety, siostry Jana Wazy. Rydzki, trzeźwo widzący sytuację dworzanin niegilonki, informował królewne Zofię, że Walezy cokolwiek obiecał, żadnej rzeczy nie wypełnił. O małżeństwie mało myśli. Nierozwiązany pozostał także problem spadku. Córka gospodarnej Bony z przerażeniem słuchała wieści, że w tykocinie szczury pożerają wspaniałe futra i kosztowne tkaniny jagielonów. W połowie marca Anna zwróciła się do Sejmu z prośbą o przekazanie spadkobiercom odziedziczonych dóbr. Słała też kilkakrotnie posłów w tej sprawie do Walezego. Ten jednak nie reagował na jej apela, co więcej zaczął nawet rozdawać niektóre posiadłości ziemskie, zapisane siostrze przez Zygmunta Augusta. Właśnie takie dary stały się zalążkiem późniejszej wielkiej fortuny wybijającego się trybuna Rzesz Szlacheckich Jana Zamojskiego. Obawiano się również, że monarcha naruszy skarby tykocińskie. 17 maja Anna pisała do Zofii — Wielka niesprawiedliwość, krzywda wielka mi się dzieje od króla i od rady. Biorą wszystkie mienie, a komu innemu dają nasze własne, co nam rodzice dali — do Tykocina chcą posłać wziąć wszystko bez woli naszej. Dodatku królewna ponownie zaczęła cierpieć niedostatek, także według posła cesarskiego Dudycza biskup Kujawski posłał do jej kuchni 50 florenów jako podarek. Żeby zapobiec takim sytuacjom, przyznano wreszcie Jagielonce 500 złotych polskich tygodniowo i obiecano rozpatrzeć sprawę spadku na następnym sejmie. Tymczasem pod koniec maja stosunek Walezego do Anny zmienił się zasadniczo. Doszły go mianowicie wieści o zbliżającej się śmierci brata, po którym dziedziczył koronę Świętego Ludwika. Chciał jednak zatrzymać nadal tron Polski. W otoczeniu Katarzyny Medici jeszcze w kwietniu powstała koncepcja, aby Henryk poślubił Annę, pozostawił ją w Krakowie, a sam wrócił do Paryża. Starając się przypodobać Polakom, monarcha, który potrafił w ciągu kilku miesięcy pozrażać sobie większość poddanych, Stał się nagle miły dla wszystkich, zaczął pić polskie piwo, którego nie znosił, i tańczyć polskie tańce, z których się do niedawna wyśmiewał. Wznowił też odwiedziny u infantki i był dla niej na tyle uprzejmy, że łatwowierna stara panna ponownie kazała wyszywać francuskie lilie na swoich spódnicach. Na tle odrodzonych nadziei nieoczekiwana wiadomość, że Henryk w nocy z 18 na 19 czerwca potajemnie uciekł z Polski, stała się prawdziwym piorunem z jasnego nieba. Przebywający na Wawelu dostojnicy byli wówczas z powodu uczty pijani, ale wszyscy natychmiast otrzeźwieli i wyłamali drzwi prowadzące do pokojów królewskich, gdzie znaleziono listy wyjaśniające Walezego i otworzono je w obecności Anny. Królewna z wrażenia rozchorowała się. Nie pocieszał jej fakt, że uciekinier jednemu z pozostawionych dworzan kazał ją odwiedzić i przekazać wyrazy szacunku. Litościwa niewiasta wstawiła się jednak za pozostawionymi na Wawelu Francuzami na których szlachta chciała wywrzeć swą zemstę. Twierdziła, że nie należy niebożęta krzywdzić. I znów powstała sytuacja bez precedensu. Polska jednocześnie im miała, i nie miała króla. Henryk łudził porzuconych poddanych obietnicą powrotu, nawet kiedy 14 lutego 1575 roku koronował się w ręs. Termin przybycia do Krakowa ciągle odkładał, Aż wreszcie oświadczył, że nastąpi to dopiero wówczas, gdy poślubi księżniczkę lotaryńską i będzie miał z nią syna. W Polsce wyznaczono mu dzień 12 maja 1575 roku jako ostateczną datę ponownego objęcia rządów, a po jej upływie miał zostać zdetronizowany, ale już wcześniej zaczęły się przygotowania do nowej elekcji. W związku z postępkiem Walezego nasiliły się nastroje wrogie obcokrajowcom i chciano obrać na króla rodaka, Piasta, Ponieważ jednak Polaków pośród panujących nie było, to drogą do zostania piastem stawało się poślubienie Agielonki, której znaczenie i popularność niezmiernie wzrosły. Ona sama ogromnie do takiego małżeństwa dążyła, w związku z czym Dudycz donosił cesarzowi, że niczym innym zatrzymać jej przychylności nie można. Była jednak ostrożna, bo jak pisała do Zofii, by to potem śmiechu nie było i abych na koszu nie ostała jako pierwej. W 1574 roku przeniosła się z Krakowa do Warszawy, a na zjazd do Stężycy wysłała swego ochmistrza Konieckiego, który poruszył odwieczną sprawę uposażenia królewny. Otrzymała w tym okresie trzy starostwa – warszawskie, łomżyńskie i wiskie oraz dochody z wpływów podatkowych z Podlasia. I przedstawił smutny stan kaplicy zegmuntowskiej, gdzie w kopule była nienaprawiana dziura, przez którą sączył się deszcz psujący mury. W czasie pobytu w Warszawie Anna kontynuowała budowę pierwszego mostu na Wiśle. Pracę tę rozpoczął w 1568 roku Zygmunt August, ale zmarł, nie dokończywszy swego dzieła. Most otwarty został dla ruchu kołowego w kwietniu 1575 roku, co Kochanowski wspomniał w jednej ze swych fraszek. — Było waszej królewskiej mości na co patrzeć, jako jadą przez most, chociaż jeszcze niedorobiony — z dumą donosiła Anna Zofii. Dalsze roboty trwały jednak na koszt infantki nadal, między innymi, wznoszono na lewym brzegu Wisły kamienną basztę ze strażnicą. Na baszcie tej później, gdy Anna była już królową, wmurowano tablicę sławiącą jej czyny, ale podkreślającą także zasługi Zygmunta Augusta. O kosztach ponoszonych w związku z tą budową Koniecki mówił dużo w Stężycy. Ciężkim przeżyciem dla Anny była wieść, że w dalekim zamku Schengen 28 maja 1575 roku zmarła jej ukochana siostra i powiernica Zofia. Pochowano ją 27 czerwca Wolfenbüttel. Nie pozostawiła żadnego testamentu, więc cały jej duży majątek, sumy posagowe, spadek po matce i zapoliach, drogocenności odziedziczony po mężu oraz jej własny pokaźny dorobek będący wynikiem świetnej gospodarki, dziedziczyły obie pozostałe przy życiu Jagielonki. Anna i Katarzyna. Niemniej wszystko to bezprawnie zagarnął pasierb zmarłej. Przed infantką stanęła więc perspektywa uciążliwego procesu. Królewna bardzo przeżyła śmierć siostry, a głęboko wierzącej katoliczce dodatkowy ból sprawiały pogłoski, że zawsze liberalna w sprawach wiary Zofia przed śmiercią po cichu przeszła na luteranizm. Prawdopodobnie w związku z tym właśnie faktem ambasador wenecki donosił swemu rządowi o żarliwości religijnej Anny która tak wiele się modli, że nawet nocą chodzi na jutrznie, do czego ma w pałacu swoim okno wychodzące na kościół. Tymczasem zbliżała się elekcja wyznaczona na grudzień 1575 roku. Spośród licznych ubiegających się o polską koronę, szczególnie wpływowi byli Habsburgowie. Popierali ich możnowładcy litewscy, znaczna część episkopatu, jezuici, nuncjusz papieski oraz bogaty Gdańsk, ale gwałtownie zwalczało średnie ziemieństwo, które dało temu mocny wyraz w Stężycy. Początkowo kandydatem austriackim był ponownie Ernest, później jednak panowie litewscy skłonili cesarza Maksymiliana, by sam starał się o koronę. Liczono, że przebywający w Wiedniu monarcha nie będzie przeszkadzał można władcom rządzić wielkim księstwem. Wśród szlachty krążyły pogłoski, że radziwiłowie chcą namówić Annę do tajnego ślubu z arcyksięciem. Jego ojciec był żonaty. Infantka miała się udać w tym celu do Częstochowy i tam spotkać młodego kandydata do swej ręki. W rzeczywistości Habsburgowie tylko bardzo niechętnie zgadzali się na ten mariaż i cesarz, pisząc kilkakrotnie do Jagielonki dopiero pod koniec listopada poczynił w tej sprawie wiążące obietnice. Podobno Anna udzieliła odpowiedzi wymijającej. Innym, znacznie mniej wpływowym starającym się, stał się magnat czeski Wilhelms z Rożmberka, pragnący uchodzić za Piasta, Gdyż był po pierwsze Słowianinem, a po drugie wdowcem po córce królewnej Jadwigi, a więc wnuczce Zygmunta Starego. W czasie elekcji 12 grudnia 1575 roku prymas, opierając się na grupie senatorów, ogłosił cesarza Maksymiliana królem Polski. W kolegiacie świętego Jana odśpiewano z tej okazji uroczyste tedeum. Jednak 13 grudnia Zamojski wysunął kandydaturę Anny Jagiellonki, co spotkało się z życzliwym przyjęciem szerokich rzesz szlacheckich. Rozpoczęto wtedy gorączkowo poszukiwać dla niej małżonka, który wspólnie z Anną zasiadłby na tronie i sprawował właściwe rządy. Następnego dnia został wymieniony i od razu zdobył powszechne uznanie książę siedmiogrodzki Stefan Batory. 15 grudnia obwołano Węgra królem, wyznaczając mu infantkę za żonę. Zaistniała więc sytuacja, jaka panowała niegdyś za czasów Jadwigi i Jagieły, kiedy oboje małżonkowie mieli tytuły monarchów. Elekcja była jednak podwójna i cesarz podtrzymywał swą kandydaturę. W związku z tym zaczęły się naciski na Kulewne, aby wyboru nie przyjmowała. Anna rozumiała powagę sytuacji i postępowała ostrożnie. Już 13 grudnia wysłannikom sznachty kazała czekać do następnego dnia na odpowiedź. 14 grudnia wojewoda wileński Mikołaj Rudy Radziwił oświadczył w imieniu Jagielonki, że zgodnie z wolą Zygmunta Augusta tylko wyznaczeni na opiekunów senatorowie mogą decydować o małżeństwie infantki. 15 grudnia już po wyborze Stefana Prohabsburski Radziwił szorstko zapowiedział Annie, że niezależnie od jej własnych poglądów wkrótce zostanie wydana za mąż za arcyksięcia Ernesta. Straszono ją utratą spadku po bracie i matce, gdyby zgodziła się wyjść za Batorego, a specjalną presję wywierali prymas Uchański, biskup Płocki-Myszkowski i już papieski. Jednak już 18 grudnia ten ostatni donosił, że za cenę korony Jagielonka gotowa zrzec się wszelkich dobr rodzinnych, a 19 pozostająca w rękach zwolenników cesarza Stara Panna zdobyła się na odwagę oświadczyć, że woli być królową, jako żona Stefana, niż królewiczową, jako żona Ernesta. Liczba zwolenników Batorego w tym okresie rosła. Pogłoski o zamachu na dobra Jagiellońskie okazały się rzeczywiście prawdziwe, bo ściągnięte 18 stycznia w pospolite ruszenie na wniosek Piotra Zborowskiego uchwaliło postulat przejęcia na rzecz skarbu dóbr odziedziczonych przez siostry Zygmunta Augusta. Nie wpłynęło to jednak na bieg spraw związanych z objęciem korony. 27 lutego Anna po raz pierwszy w charakterze monarchini przybyła do Krakowa, po szóstnej kolebce otoczona tysiącem jezdnych. Wyjechali jej na spotkanie wszyscy obecni w stolicy senatorowie. Tym razem Jagiellonka zamieszkała na Wawelu w pokojach opuszczonych przez Walezego. Jeszcze w Jędrzejowie przybył posłaniec Batorego z wiadomością, że jego pan z wdzięcznością przyjmuje koronę. 6 lutego Stefan w Siedmiogrodzie zaprzysiągł stawiane mu warunki i wziął ślub z Anną per procura. Wkrótce, 23 lutego, Również cesarz Maksymilian w kościele Augustianu w Wiedniu przysiągł dotrzymać pakta konwenta. W tym okresie Jagielonka otrzymała list od życzliwego sobie Hozjusza, donoszącego, że uznał Habsburga jako króla Polski i przestrzegał ją przed Batorym, wasalem tureckim. 1 marca rozpoczął się sejm koronacyjny, na którym biskup Karnkowski wobec nieobecności Stefana, a groźby dywersji habsburskiej, postawił wniosek o koronację samej Anny. Niespodziewanie podobna propozycja nadeszła także z Austrii. Maksymilian zalecał mianowicie Infantce, aby zasiadła na tronie i wówczas poślubiła jego syna, zrywając z Węgrem. Wprawdzie Jagielonka tych pokus nie brała pod uwagę, niemniej nie wzięła z Batorym zastępczego ślubu, choć poseł narzeczonego był upoważniony do reprezentowania swego mocodawcy podczas tej uroczystości. Tymczasem Stefan zrzekł się na rzecz brata Krzysztofa, księstwa Siedmiogrodzkiego, i w ten sposób przestał być lennikiem sułtana. 28 marca przekroczył granicę, a 22 kwietnia zjawił się w Krakowie.